Witajcie w 17 odcinku, dzisiaj będzie o zakładkach Herberta, kamerach na drodze oraz o mieszance kawy z papierosami. Zaczynajmy! Jutro ponad 400 wolontariuszy z całej Polski będzie rozdawać zakładki do książek z cytatami poezji autora m.in. Pana Kogito. Znajdziemy ich w pociągach, bibliotekach, księgarniach oraz na przystankach. Organizatorem jest fundacja imieniem Zbigniewa Herberta, a założeniami jest popularyzacja twórczości tego autora oraz czytania w ogóle. W akcji Czytam w podróży... Herberta, bierze udział 450 bibliotek, 20 szkół z Polski oraz jedna szkoła w Nowym Jorku. Niebawem w 20 miejscowościach Inspekcja Transportu Drogowego ustawi kamery nagrywające samochody wjeżdżające na czerwonym świetle na skrzyżowania dróg krajowych. Kamery zostaną zamontowane w drugiej połowie tego roku. Mają one wyłapywać samochody, które wjechały na skrzyżowanie mimo zmiany świateł. Będą mierzyły również prędkość pojazdów. A teraz lista miejscowości z kamerami na skrzyżowaniu dróg krajowych. Olkusz, Piła, Łaziska, Górne, Marki, Rusiec, Zgierz, Stalowa Wola, Mroków, Łuków, Jabłonna, Luzino, Mosty, Komorniki, Łukanowice, Polkowice, Miszewo, Kowal, Robczyce, Grębocin i Zduńska Wola. Uważajcie! Jeśli lubisz kawę, powinieneś przestać palić. Dlaczego? Okazuje się, że dym tytoniowy osłabia wrażenie smakowe konieczne, by w pełni cieszyć się smakiem małej czarnej. Efekt ten utrzymuje się i jest nawet silniejszy u osób będących byłymi palaczami. Palenie nie wpływa na odczuwanie smaku słodkiego, słonego czy kwaśnego, ma jednak duży wpływ na odczuwanie smaku gorzkiego. Eksperymenty zostały przeprowadzone przez badaczy Spitie Sarpe Tririe Hospital w Paryżu. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia jutro!